Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Cześć, moi kochani. Realpolish.pl Your Polish Language Online Resource Za mikrofonem Piotr. To jest podcast RealPolish i jest to miejsce, gdzie możecie uczyć się ze mną języka polskiego. Witam. słuchajcie podcastu realpolish.pl Cieszę się, że znowu mogę do Was mówić po polsku. Cieszę się, że znowu nagrywam kolejny podcast. Mieliśmy krótką przerwę. Ostatnio nie miałem dużo czasu, żeby zrobić kolejny podcast. Byłem zajęty. Nagrywałem historyki dla moich subskrybentów, czyli dla osób, które prenumerują historyjki do słuchania, codzienne historyjki. I to zajmowało mi bardzo dużo czasu, ale znalazłem chwilę, żeby zrobić dla Was kolejny podcast. Cieszę się z tego, bo bardzo lubię robić te sobotnie podcasty. Lubię do Was mówić. Wyobrażam sobie wtedy, że siedzicie gdzieś tutaj i słuchacie i że razem sobie po prostu rozmawiamy. Dzisiaj chcę również, żebyście posłuchali dwóch nagrań, bo dostałem dwa nagrania, jedno a właściwie dwa od Tamar i jedno nagranie od Eduardo. Bardzo bym chciał, żebyście również posłuchali, co oni mówią, jeśli Macie chęć, to również przysyłajcie swoje nagrania. Chętnie je zamieszczę w moim podcaście. Myślę, że to dla wszystkich bardzo ciekawe, żeby zobaczyć, jakie postępy robią inni. Także zapraszam Was do wysłuchania tego, co mówi Tamar i Eduardo. Tamar słucha moich podcastów, mini podcastów codziennie. Dostaje subskrypcję, prenumeratę tych podcastów i co miesiąc ma 30 historyjek codziennie jedna historyjka i właśnie o tych historyjkach o czym one są, co jej się podoba, co nie, z czym zgadza się a z czym się nie zgadza, o tym będzie mówiła Tamar posłuchajcie co mówi Tamar Cześć Piotr, to znowu ja Tamar jak zwykle, z labry jesteśmy na sacerze w lesie. Jest tu ładna pogoda, jest bardzo ciepło. Tatlava. Bardzo gorąco dzisiaj, prawda? No słuchaj, ja mam taki pomysł. Myślałam, że może zrobić nagranie raz na jakiś czas. Zamiast pisać list. Więc robić nagranie, w którym opowiem trochę co myślę o tym, co ty mówiłeś w lekcjach Daily Polish Listening Mam nadzieję, że podoba Ci się ten pomysł. A więc w tym tygodniu opowiedziałeś jeszcze raz o tym jak ty uczysz się języków i no to dla mnie zawsze jest bardzo ciekawe. już pisałam, że mam takie same doświadczenie no wtedy miałam na myśli, że kiedyś mówiłeś, że słuchanie po angielsku jest dla ciebie narkotykiem no wydaje mi się, że u mnie jest tak samo z polskim bo ja też Coraz więcej. Chcę słuchać coraz więcej, mówić coraz lepiej. Gdy... Gdy zaczęłam uczyć się polskiego, to nigdy nie myślałam, że nauczyć się tak dobrze. Bo myślałam, że chciałam. Może rozumieć trochę po polsku, mówić kilka zdań. No ale teraz chcę mówić bardzo dobrze, chcę, chcę mówić płynnie po polsku. No i słucham coraz więcej, bo jest to na, naprawdę fajne doświadczenie. Nigdy nie myślałam, że nauczę się tak dobrze polskiego. Oczywiście, że to wszystko jest dzięki czułym kursom. Bo mam takie wspaniałe materiały. A to oczywiście pomaga w nauce. Co jeszcze może na teraz I starcie. Dziecię miłej Miłe niedzieli. Pozdrawiam serdecznie, papa. Cześć, Piotr. To znowu ja tam. Znowu jest weekend, pora, więc na nowe nagranie. Widzę, że dzisiaj nie ma podcastu, ale to nic, bo mam inne ciekawe rzeczy do słuchania, tak? W tym tygodniu najpierw była ta legenda o powstaniu świata. To była ciekawa legenda. Ja oczywiście znam szczególnie opowiadanie w Biblii, które ty oczywiście też nas, a to trochę inne opowiadanie. W waszej legendzie na początku już jest światło, światło, a w Biblii to Bóg robi światło. Bóg mówi, niech stanie się światło, to pierwszy dzień. Bóg mówi, niech stanie się światło. I w ten sposób stanie się światło. A w Waszej legendzie Bóg to babę, czy to takie ptaki. A w Biblii to Bóg robi ptaki dopiero piątego dnia. Jedzie nie w milę. Ciekawe jak różnią się te opowiadania później była historika o rybaku i biznesmenie to była bardzo ciekawa historika, bardzo mi się podobała. A myślę, że to bardzo mądra historyka, bo to prawda, że Często dużo pracujemy i nawet nie wiemy, po co robimy to. A w tej historii ten rybak może ma tylko jedną rybę codziennie, ale ma co jeszcze, to starczy. Nie? To, to, to dla niego jest bardzo dobrze, a robi to, co lubi. A ten biznesmen cały czas dużo pracuje i nadal nie jest szczęśliwy. A my, no, my też pracujemy, ale też mamy trochę czasu dla nas, tak, Mamy trochę czasu na spacer na przykład. Tak? No, co jeszcze? A potem była ta historyjka o tym, że życie jest jakawa, ale już pisałam Ci o tym, że chciałam dodać, że jest różnica między, między e, jakość i wygląd filiżanki, tak? Że się no, pisałam, że. E, jakość świliżanki to, to nasze zdrowie na przykład. A wygląd to praca, pieniądze. No, ale to ciekawa historię. A to co dzisiaj? E, dzisiaj było takie opowiadanie o tym, że musimy robić tylko to co Potrafimy i lubimy robić, ale nie zgadzam się z tym. Nie wiem, czy, czy te, myślę, że to jest możliwe, że możemy robić tylko to, co lubimy robić? Wydaje mi się, że nie. W każdym razie tutaj, w to, to nie jest możliwe. Jeśli ja na, na przykład nie lubię sprzątać, to nadal muszę sprzątać, bo inaczej to, to inna siostra musi to robić. No, mamy duży, duży dom, więc wszystkie siostry muszą sprzątać, to inaczej to niemożliwe. Ale nadal mamy czas... dla nas, na, na którym możemy robić to, co lubimy. Wydaje mi się, że to wszystko na dziś. Życzę Ci miłej niedzieli. I do usłyszenia następny raz, Papa. Pa. Dzięki, Tamar, za Twoje nagranie. Czekamy. W przyszłym tygodniu na następne. Ja opowiadam różne historyjki i oczywiście możecie zgadzać się z nimi albo nie zgadzać, utożsamiać się z bohaterami albo nie. Nie o to mi chodzi, żebyście zgadzali się ze wszystkim, co ja mówię. Bardzo dobrze, jeśli się nie zgadzacie. Ja opowiadam te historyjki po to, żebyście Zaciekawili się i żebyście zapomnieli, że słuchacie tych historiek po polsku. Żebyście zapomnieli, że uczycie się polskiego. Żebyście zaczęli słuchać z zainteresowaniem po prostu po to, żeby poznać historyjkę. Swoje nagranie również przysłał do mnie Eduardo. Dzięki Eduardo. Posłuchajcie, co mówi Eduardo. Eduardo ostatnio zrobił wielkie postępy i świetnie mówi po polsku. Posłuchajcie. Cześć. Mam na imię Eduardo. Mieszkam w Katemali. W Katemali mówimy po hiszpanku. Na początku postanowiła uczyć się języka polskiego, bo moja firma zrobić biznes jest polską firmą. Ale teraz... Myślę, że język polski jest bardzo ciekawym językiem. Mam nadzieję, że z metodą Piotra będzie się trochę mówić po polsku. Papa. Pa. Brawo, doskonale. Cieszę się, że przysłałeś do mnie ten filmik, że przysłałeś to nagranie. Dziękuję ci bardzo serdecznie. Świetnie mówisz po polsku. Jestem pod wielkim wrażeniem. Już wiecie, dlaczego była przerwa w podcastach. Nagrywam te krótkie podcasty, codziennie jeden, dla prenumeratorów. Muszę wam powiedzieć, że na początku nagrywałem więcej historyjek, więcej legend, trochę... O różnych, opowiadam o filmach, o znanych filmach. Opowiadam też kilka, trzy chyba historie z Sherlockiem Holmesem A teraz ostatnio zrobiłem kilka krótkich podcastów o Polsce, o różnych ciekawych miejscach w Polsce. W Polsce jest 12 miejsc, które są na liście Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO i właśnie o tych miejscach opowiadam jest tam między m.in. Białowieża, Wieliczka Kraków to są miejsca, które koniecznie trzeba zobaczyć, jeśli będziecie w Polsce, to musicie zobaczyć Białowieże. Kraków i Wieliczkę. Przynajmniej te trzy miejsca. Białowieża to Park Narodowy. Ostatni wielki bur, wielki las znajdujący się w Europie. I jedyne miejsce, w którym żyją żubry na wolności. Zachęcam Was bardzo, żebyście zobaczyli Białowieżę. A przynajmniej Posłuchajcie podcastu, w którym opowiadam o tym. Mówię tu o programie Daily Polish Listening. Tam opowiadam właśnie różne historyki, opowiadania, legendy. I właśnie również ostatnio opowiadałem o różnych miejscach wartych zobaczenia. Dzisiaj chcę trochę. Pomówić o rzeczach dotyczących naszych umiejętności językowych. Chciałem pomówić trochę o naszych umiejętnościach aktywnych i pasywnych. Kiedy mówię o naszych pasywnych umiejętnościach, to myślę o tym, że jeśli słyszymy jakieś słowo i rozumiemy je, to znaczy, że jest ono w naszej pamięci pasywnej. A jeżeli potrafimy to słowo wykorzystywać, używać je w czasie mówienia, to znaczy, że aktywnie posługujemy się tym słowem. Okay? W ten sposób chciałbym rozróżnić te dwie umiejętności pasywną od aktywnej. Kiedy uczymy się języków, to nasz mózg wykorzystuje różne swoje części, różne obszary właśnie do nauki. Na początku, kiedy słyszymy pierwsze słowa w nowym języku, to nic nie rozumiemy. To wszystko Wydaje nam się, że to jest szum informacyjny. Nasz mózg nic nie rozumie. Dopiero później między tymi obszarami w mózgu powstają różne połączenia nerwowe, wzmacniają się pewne połączenia nerwowe i dzięki temu zaczynamy rozumieć nowy język. W ten sposób nasz mózg uczy się nowego języka. Na początku jest to kompletny chaos, kompletny szum, ale powoli, powoli zaczynamy rozumieć, gdzie kończą się pojedyncze słowa, a gdzie zaczynają się następne. Później z czasem zaczynamy rozróżniać te słowa, zaczynamy w końcu rozumieć, co one znaczą. Jednak zanim zaczniemy używać tych słów, upłynie jeszcze trochę czasu. Być może właśnie to działa tak, że uruchamiane są dopiero osobne, nowe fragmenty naszego mózgu, które odpowiedzialne są za aktywne używanie języka. Dla mnie świetnym miejscem, świetną rzeczą jest YouTube, ponieważ właśnie tu mogę sprawdzić, czy moje słownictwo jest już w tej strefie aktywnej. Jeśli nagrywam filmik, mówiąc na przykład po hiszpańsku albo po angielsku, wtedy Próbuję coś powiedzieć i jeśli to mi nie wychodzi, wtedy wiem, że chciałbym to powiedzieć, ale nie wiem jak. I jest to sposób na znalezienie braków, może wynalezienie miejsc, nad którymi chcę popracować i chcę dowiedzieć się jak wyrazić po hiszpańsku to co chcę powiedzieć takie filmiki bardzo mi pomagają uczyć się uwielbiam też oglądać filmiki innych osób które się uczą bo podglądam wtedy jak oni wyrażają bardzo podobne myśli które ja chciałbym wyrazić i dzięki temu uczę się w ten sposób uczę się, jak coś powiedzieć. Wracając jeszcze do mojej myśli na temat pasywnego i aktywnego uczenia się. Są dwie szkoły. Są dwie szkoły. Jedna mówi o tym, że powinniśmy zaczynać mówić od pierwszego dnia nauki. Od razu, a druga szkoła mówi o tym, że najpierw powinniśmy pasywnie słuchać, czytać, a dopiero później aktywnie używać języka, po dwóch, trzech, może sześciu miesiącach dopiero zacząć mówić. Mi pasuje ta druga szkoła, ta druga możliwość. Być może dlatego, że jestem trochę introwertykiem, trochę osobą, która nie szuka od razu innych ludzi, z którymi chciałbym rozmawiać w obcym języku. To nie mój charakter. Wolę poczekać, poczuć się trochę pewniej i dopiero zacząć używać nowego języka. Oczywiście, jeśli mam taką możliwość, to z przyjemnością teraz mówię po hiszpańsku z kimkolwiek, kto tylko się nadarzy. Chętnie zamieniam kilka słów, bo bardzo lubię ten język. Są ludzie, którzy lubią wykorzystywać tak zwane Facebook, czyli książki, z listą zdań na różne tematy i zaczynają mówić od pierwszego dnia, powiedzmy od początku. Ja wolę, żeby mój mózg przyzwyczaił się do nowego języka, żebym poczuł się w nim trochę pewniej, żebym rozumiał to, co ludzie do mnie mówią, i wtedy próbuję mówić swoimi słowami, a nie używać gotowych zdań z Facebook. Ale to wszystko zależy od ciebie. W jaki sposób się uczysz i w co sprawia ci większą przyjemność. Myślę, że to co sprawia nam większą przyjemność, to pozwala nam szybciej się uczyć. Myślę, że jeśli ktoś zaczyna mówić od dnia pierwszego nauki, to tylko jemu wydaje się, że on tak naprawdę zaczyna mówić. Najważniejsze jest to, czego on słucha. To, co ktoś mówi do niego, to jest po prostu pasywne słuchanie. To jest przyzwyczajanie mózgu do rozumienia nowego języka, a nie aktywne używanie języka. To tylko się tak nazywa, że jest to mówienie od pierwszego dnia. Taka jest moja opinia na ten temat. Spotkałem się też z ciekawą opinią, że są ludzie, którzy mówią, że wszystko rozumieją, ale nie potrafią nic powiedzieć. Rozumieją to, co do nich się mówi, ale nie są w stanie wydusić z siebie słowa, nie są w stanie nic powiedzieć. Myślę, że jeśli ktoś wszystko rozumie i nie może nic powiedzieć, to musi być jakaś blokada psychiczna. Nie wiem, czym może być to, uwarunkowane. Jeśli bardzo dobrze rozumiesz jakiś język, to wydaje mi się, że w pewnym momencie zaczynasz mówić. Zaczynasz mówić automatycznie i ta blokada gdzieś znika. Przynajmniej tak jest ze mną. Być może są to osoby, które zbyt dużo myślą o gramatyce, Zbyt bardzo boją się robić błędy. Tak, jeśli ktoś ciągle myśli o gramatyce, myśli o tym, żeby nie zrobić żadnego błędu, to może go tak blokować, że w końcu nie może nic powiedzieć. Myślę, że to może być ta przyczyna. Rzeczywiście to myślenie o gramatyce, o tych wszystkich regułach, może być bardzo stresujące i może powodować blokadę, może powodować, że nie możemy nic powiedzieć i jesteśmy kompletnie zblokowani. Wracając do naszego tematu, co rozumiem przez pasywne słuchanie. Niektórzy włączają sobie radio albo telewizję, po polsku, jeśli uczą się polskiego i słuchają tak tego w tle przez cały dzień. Osobiście myślę, że to nie jest do końca najlepsza metoda. Jeśli to wszystko dzieje się w tle, nasz mózg nie odbiera tych dźwięków wystarczająco szczegółowo i to wszystko w zasadzie według mnie nie ma sensu. Ja wolę skupić się dość dobrze na tym, czego słucham. Na początku, kiedy mam nowe nagranie, lubię mieć do niego tekst, lubię mieć zapis tego nagrania, ponieważ mogę przeczytać i upewnić się, czego nie rozumiem i sprawdzić o czym jest to nagranie sprawdzić słowa, których nie rozumiem a później dopiero słuchać tego wiele, wiele razy po to, żeby przywyknąć do dźwięków przywyknąć do języka ale wtedy już rozumiem o czym jest nagranie bo wcześniej je przeczytałem i wcześniej sprawdziłem nieznane słowa. Dzięki temu jest mi o wiele łatwiej później zrozumieć całe nagranie. Kiedy jestem już na wyższym poziomie, kiedy lepiej rozumiem, tak jak na przykład z językiem angielskim mam teraz, język angielski mam na wyższym poziomie niż hiszpański, mogę słuchać radia, po angielsku albo filmików na YouTube bez tekstu, ale oczywiście skupiam się na tym i staram się zrozumieć, o czym jest nagranie, a nie puszczam sobie tego, tak jak muzykę w tle, bo wtedy wydaje mi się, że nic z tego nie czerpie. Muszę skupić się na nagraniu, muszę starać się zrozumieć, o czym ono jest. W ten sposób uczę się angielskiego, w ten sposób uczę się hiszpańskiego. Na początku często czytam transkrypcję i słucham nagrania. A kiedy jestem już lepszy, kiedy moje umiejętności pasywne są na, wyżs są na wyższym poziomie, wtedy Mogę słuchać bez zapisu. Mogę słuchać samego nagrania. Pamiętam, że kiedyś miałem ważne spotkanie, które miało być po angielsku. I wcześniej, żeby przygotować się do tego spotkania, słuchałem bardzo, bardzo dużo po angielsku. Przez cały tydzień codziennie słuchałem czegoś po angielsku. W ten sposób przygotowałem się trochę do tego spotkania i mój mózg jakby odświeżył sobie mój angielski. W ten sposób odświeżyłem sobie angielski. Słuchałem, słuchałem, słuchałem jak najwięcej przez cały tydzień. Ja jestem introwertykiem. Kto to jest introwertyk? Introwertyk to osoba, która lubi spędzać dużo czasu samotnie. Ludzie często mylą dwie rzeczy. Uważają, że introwertyk musi być nieśmiały. Ja nie uważam, żebym był bardzo nieśmiały, to zupełnie co innego być nieśmiałym, a być introwertykiem. Introwertyk lubi być samemu. To sposób, w jaki czerpie energię, w jaki się ładuje, w jaki zdobywa nowe siły. Myślę, że większość ludzi na świecie to ekstrawertycy czyli Ludzie, którzy Lubią być z innymi ludźmi Którzy czerpią Energię od Innych osób Zatem na świecie Są introwertycy I ekstrawertycy Dwie grupy Różniących się Od siebie Osobowości Jaki to ma wpływ Na naukę języka? Myślę, że ma bardzo duży wpływ myślę, że ma wpływ na to w jaki sposób powinniśmy uczyć się języków kiedy chodziłem do szkoły kiedy byłem jeszcze w szkole większość z moich kolegów, koleżanek szybciej uczyła się nowych słów, szybciej powtarzali nowe słowa ode mnie dla mnie było to o wiele trudniejsze dla mnie za to łatwiej było rozumieć pewne rzeczy. Więcej rozumiałem, ale mniej mówiłem. Ekstrawertycy lubią być z ludźmi, lubią z nimi rozmawiać. Myślę, że dla takich ludzi właśnie mówienie od samego początku nauki może być bardzo dobrą metodą. Mówienie od początku może im bardzo pomagać w nauce. Natomiast introwertycy, introwertycy lubią przysłuchiwać się rozmowie, lubią słuchać, co mówią inni. Dlatego pewnie dla mnie tak ważne jest słuchanie. Ja uwielbiam słuchać. Dla mnie bardzo ważna jest treść, bardzo ważna jest zawartość tego, co słucham. Bardzo istotne jest to, czego słucham. Chcę z tego dowiedzieć się jak najwięcej. Nie zależy mi po prostu na zwykłej rozmowie, tak zwanej small talk, żeby tylko mówić, żeby mówić. Lubię takie głębsze rozmowy. I żeby przygotować się do takiej rozmowy, muszę znać o wiele więcej słów. Zwykłe, proste wyrażenia nie wystarczają mi. Dlatego muszę uczyć się dużo dłużej, zanim zacznę mówić ten okres, Pasywny jest o wiele dłuższy dla mnie niż dla osób, które są ekstrawertykami, dla osób, które mówią od samego początku. Jeśli jesteście ekstrawertykami, jest wam o wiele łatwiej zacząć rozmowę, o wiele łatwiej zacząć mówić w obcym języku. Sami podświadomie nawet szukacie ludzi, z którymi możecie porozmawiać. Nie jest dla was problemem znaleźć jakiś temat do rozmowy. Myślę, że ekstrawertycy mają w tym przypadku przewagę przy uczeniu się języków obcych. Jeśli jesteście w nowym miejscu, być może czujecie się troszkę nieśmiali, nie chcecie robić błędów, ale mimo wszystko zaczynacie mówić, a to jest przecież najważniejsze w języku, żeby mówić. Język jest po to, żeby komunikować się. Dlatego widzę tu pewną przewagę ludzi, którzy są ekstrawertykami którzy mają taki charakter, taką osobowość. Introwertycy uczą się trochę wolniej, trochę dłużej im zajmuje, zanim zaczną mówić, ale są bardzo dobrymi słuchaczami, mają bardzo szerokie słownictwo, ponieważ dużo słuchają, a trochę gorzej mówią. Ekstrawertycy znają mniej słów, za to potrafią je używać. Ich pasywne słownictwo jest prawie tak samo duże, jak ich aktywne słownictwo. Za to introwertycy mają bardzo szerokie pasywne słownictwo, za to używają bardzo mało słów. Ich aktywne słownictwo jest o wiele mniejsze. Warto więc zastanowić się nad tym, jaki mamy charakter. Żaden nie jest lepszy. Nie jest lepiej być ekstrawertykiem albo introwertykiem. Po prostu takim się jest. Takie mamy charaktery. Ale warto wiedzieć, jaki ma się charakter, bo dzięki temu można dobrać do swojego charakteru metodę nauki. Zacznijmy od ekstrawertyków. Jeśli jesteś ekstrawertykiem, to świetną metodą nauczenia się języka jest wyjść na ulicę, wyjść do ludzi, wyjść do pubu i zacząć z nimi rozmawiać, zacząć z nimi po prostu przebywać. Zatem podróże do innych krajów albo wymiany językowe, rozmawianie przez Skype, przez Internet jest bardzo, bardzo, bardzo pomocne dla ekstrawertyków. Myślę, że bycie z ludźmi we właściwych sytuacjach i rozmawianie z nimi to najlepszy sposób dla ekstrawertyków na naukę języka. Jeśli lubisz być wśród ludzi, jeśli lubisz rozmawiać z ludźmi, wykorzystaj to do nauki języka. Ale co mogą zrobić ludzie tacy jak ja, introwertycy? Hm, może to zabrzmieć śmiesznie, ale mogą rozmawiać sami ze sobą. Ja bardzo lubię rozmawiać sam ze sobą. Kiedy jestem na spacerze, kiedy idę z jobi, to rozmawiam sam ze sobą, albo mówię do mojego psa. Dla nas, dla introwertyków jest bardzo trudno powiedzieć to wszystko, co mamy w głowie. Powiedzieć to wszystko, co myślimy. Mamy o wiele więcej słów w głowie ale używamy o wiele mniejszej ilości słów. Dlatego musimy nauczyć się wykorzystywać to, co mamy w głowie. Fajnie jest też znaleźć przyjaciela, jedną osobę, z którą możemy rozmawiać, ucząć się języka. Osobę, z którą czujemy się pewnie, do której możemy mówić bez problemu, bez obawy, że robimy błędy i że ten ktoś nas nie zrozumie. Jeśli mamy taką osobę, to dla nas introwertyków jest to bardzo cenne i z taką osobą bardzo dużo nauczymy się. Jeśli jesteś introwertykiem, to... Wszystkie programy audio, w których trzeba dużo słuchać, są właśnie dla Ciebie. Bardzo, bardzo będą Ci pomagały. Dlatego ja tak bardzo lubię pytania i odpowiedzi i dlatego wykorzystuję pytania i odpowiedzi w swoich programach. Bo to jest właśnie tak, jakbym Rozmawiał sam ze sobą. Kiedy słucham i tam w nagraniu jest pytanie, mogę samemu na nie odpowiedzieć. I to stymuluje mnie, powoduje, że w końcu zaczynam mówić. Takie są różnice między ekstrawertykami i introwertykami. Mam nadzieję, że to trochę Pomoże wam zrozumieć, jacy jesteście i pomoże wam szybciej uczyć się polskiego, szybciej uczyć się języków. Pomoże wam znaleźć właściwą dla was metodę nauki. Świetnie, moi drodzy. Myślę, że to już wszystko na dziś. Bardzo się cieszę. Była to dla mnie wielka przyjemność móc znowu przygotować dla Was podcast po polsku, móc do Was mówić po polsku i pomagać Wam w nauce języka polskiego. To dla mnie wielka radość i wielka przyjemność. Zapraszam Was jak zwykle na moją stronę na Facebooku. Tam... Prawie codziennie coś się dzieje. Czasami dodaję tam ciekawe sentencje, cytaty po polsku i po angielsku. Możecie w ten sposób nauczyć się czegoś nowego. Może znajdziecie tam jakieś nowe, ciekawe dla was słowo. A może taka sentencja, taki cytat będzie motywował Was do nauki albo do jakiegoś działania w życiu. Nigdy nie wiadomo. Zapraszam Was na moją stronę na Facebooku. Zapraszam Was oczywiście również do przesyłania Waszych nagrań. Przysyłajcie Wasze nagrania. Z przyjemnością podzielę się Waszymi nagraniami z innymi na moimi słuchaczami. Zapraszam Was bardzo serdecznie również na następne podcasty. To tyle na dziś. Słuchajcie jak najwięcej po polsku. Trzymajcie się. Cześć. Papa. To był podcast Real Polish. Po więcej informacji zapraszam na realpolish.pl.